Kolektywny podcast sportowy. Te ogórki na całej <głos> i już <nie spędzią. głos> Proszę o dyscyplinę. Proszę o nieregulowanie odbiornika. Ponieważ Cześć. rozpoczęły się nowe czasy. Ja teraz właśnie włączam tutaj, znajduję. Włączam. Stupniemy się kubkami, czy co? Włączam. włączam. włączam. Czekaj, co? Nie Ale ma w Polsce co? komentatora, który nie używałby słowa włączam. Włączam. Na euro jest nowa tradycja. Włączam i akompaniuję. I w roku 2012. <grym> Okej. Okay. I od tego momentu. Yy, Włączam 45 minut kończymy podcast. Włączam i akompaniuję. To zdążę, ten słowa. powiem. <grym> <grym> Zaczynamy. Nowe czasy. W związku z tym, że jest to podcast na euro, <grym> więc one są. To kosztie... zacznijmy od. Finału Rolanda Garosa. finału Garosa <grym> albo od. <grym> 150... Nie było jakieś imprezy 100... w pływaniu na przykład? No Masz... nie, ale był mecz Polska-Brazylia w siatkówkę. Uspokójcie się, 150... 156 odcinek. Ja jestem siatkówkarzem, sportowego. więc mówię o Nie, Tak się nie zmieścimy w 45 minutach. Mecz Polska-Grecja, W bóle. Mać Polskę w, w bóle. Każdy ma po minutę. No, dominę, wie, jak jak się okazuje, było to w bóle, ponieważ było gorąco. Była gorąca była. Szklarnia tak zwana. O, no, tak. tego ja. A, tu na... Zaraz jeszcze. Gościa mamy. A, tak, tak, tak. Ernest mnie nazywał byłym go... gospodarzem domu, to ja jestem były gospodarz domu teraz. Gospodarz studia. Były gospodarz, Domek, były gospodarz studia. Tak, przywip, tak, przywip, przywip. Przywip. Były gospodarz byłego studia. Przywituję się. U... No, były gospodarz byłego studia. No, no, no. Siedlować. Dobra, nie na poważnie, na poważnie. Na poważnie, sprawa jest poważna. No. no, jest. Zremisowaliśmy z Grecją. No, i, i to poważnie zremisowaliśmy. Poważnie zremisowaliśmy. No to tyle. Znaczy zrealizowaliśmy wygrany to mecz, no krótko mówiąc, bo po pierwsze połowie wy, wy, wy, wygrany mecz mieliśmy, w drugiej połowie ale, mając ale, jednego ale... zawodnika więcej, przegraliśmy w... <grym <grym> mecz, który był wygrany. Nie no, ale, w w mecz, tej szklarni. ale w drugiej mieliśmy przegrany mecz, więc. No jest właśnie, więc dlatego. Znaczy mnie bardzo interesuje ocena ekspertów tak zwanych futbolowych, którzy A, mówią, nie, a że... mnie nie. Kto którzy mówią, że w meczu francja anglia 1 do jednego. Bo to jest doskonały wynik dla obu zespołów. Tak, na świetny początek, start. Świetny start w turnieju. I na przykład ten punkt jest bezcenny, bo pozwala walczyć do końca o wyjście w grupie i z grupy i pozwala szukać punktów w pozostałych meczach. I najważniejsze jest wtedy to, żeby pierwszego meczu nie przegrać. Natomiast wtedy, kiedy ocenia się mecz Polski, mówi się, że... Kompromitacja. Znaczy, że kompromitacja jak ja, ja słyszałem. porażka i w ogóle dramat, na, i, na, i, naj, i tak dalej. Nie? Najdziwniejsze jest to, że słowo kompromitacja najwięcej razy słyszałem z ust niejakiego Tomasza Hajty który, który zdaje 10, się, 10 lat temu był na... się świetnie pokrył Pauletę. No <laughs> tak. Tak. <laughs> tak. i 0-4 z Portugalią to była Ja był, był nikomu podpierzony nie zaglądam. <laughs> <laughs> tego e, bo ja mam taką prywatną swoją ocenę w ogóle tego, tego Niemożliwe. I, i, i, I zmian, i zmian tak zwanych. Znaczy te braku zmian. I tak i braku zmian. Jest zmiana. Ale liczymy. Tak, tak. Natomiast uważam, że to Kazimierz Górski, którego przytacza się w kwestiach podstawowych pod tytułem tam, że dwie bramki, jedna piłka z rutu, tutu, mańki z drutu i tak dalej. Czy to on powiedział? No nie, on akurat mówił różne rzeczy, ale powiedział też jedną rzecz. Jeżeli meczu nie można wygrać, to należy go zremisować. Ale ten mecz chyba można było wygrać. Jednak. A ja myślę, że nie można było. I myślę, że Smuda pomyślał to jest moja prywatna ocena oczywiście tego, tego meczu, że kompletnie wiedział dlaczego zawodnicy od 35 minuty zdechli mu zupełnie, bo nie zdechli w 70., czy tam 60. minucie, tylko zdechli mu w 35. minucie. dostał gola w 50. tam Piątej. 5., tak? I, e, I wiedział, że jeżeli zrobi zmiany ofensywne, takie, których domagał się do cały polski świat o, to, futbolowy, no, biegu... Niekoniecznie niekoniecznie <głos> ofensywne, jakiekolwiek, tak naprawdę. No, no nie, bo no, no, no, jakiekolwiek, tak. No, znaczy tutaj niespecjalnie nie było co zmieniać, bo. Nie, no głównie ofensywnych się. Tak? Znaczy wszyscy chcieli, czy chcieli. no to to jest ofensywne. Wszyscy miałam, chcieli Grosickiego. E, natomiast on, on wyszedł ze słusznego założenia, że jeżeli przegra pierwszy mecz, to, to jest po turnieju. Znaczy... Bo, bo potem wychodzi na Rosję i czego ma szukać. Mm -hmm. Nie no, z jednej, z jednej strony, znaczy. Czy Znaczy, koń, pomyśle, końcowo, pomyśle... znaczy nie, ja się zgadzam, że końcowo wynik 1-1, no to, no to jest wynik jak wynik, no remis. To, to jest lepszy niż porażka, gorszy niż zwycięstwo. <laughs> tutaj prosimy o podłożenie wow Wiedział, wow. wiedział. <laughs> Ale. Tym właśnie jest remis, mniej więcej. No, to nie ma tu wielkiej filozofii. Natomiast ty... ja uważam, że ten mecz można było wygrać. I... A, ja nie. A ja mam swoją teorię. Znaczy, teraz no, teraz tylko te, te tłumaczenia być. całe smudy mnie o tyle trochę tak, nie wiem, może nawet trochę śmieszą. Bo mogę teraz założyć się tu z każdym z Was po kolei, że w tym Euro nie będzie już żadnego meczu. Może poza polską, bo nie wiadomo, co smuda wymyśli, w którym trener nie zrobi żadnej zmiany podczas, no po, podczas całego meczu. No zrobił wymuszoną, no ale chodzi o to, że zmiany. Wiesz, wymyślonej przez siebie, zmieniającej obraz gry, czy, czy taktyka. Znaczy, znaczy, ja no. nie rozumiem, dlaczego się wszyscy tych zmian ja, to, ja też to nie nie kompletny absurd. Bo, bo można trochę... wygrać mecz nie robiąc? Nie, no, oczywiście, bo że można, to można tylko, przecież, że są ale, takie. Ale poczekajcie, no, no, to, jest, to jest bardzo prosta. Powiedzcie mi, w której minucie była czerwona kartka? Jakaś kończyła od nie. nie, A, nie, nie, a dla, ale, Greków, dla Greków. 40? Pod 63. koniec pierwszej połowy jakoś tak. I moja teoria jest następująca, że zobaczcie, że generalnie Polacy mieli, kontrolowali ten mecz na początku, tak? Do strzelenia gola je, je, i jeszcze. jeszcze. Moim zdaniem do czerwonej znaczy kartki. Do czerwonej kartki, tak. A dlaczego? Dlatego, że Grecy zaczęli w tym momencie, kiedy zaczęli grać w dziesięciu, zaczęli grać mądrzej, ponieważ musieli bardziej pilnować tyłu. Stara teoria trenera Dokładnie, dokładnie musi się zero organizować. W dziesięciu gra się lepiej. I nagle okazało się, że ci Polacy w momencie, kiedy Grecy nie liczą na to, że będą grali bardziej otwarcie, tak? że oni nie mają żadnego pomysłu. Ile razy było tak, że widziałem polskich zawodników, którzy biegli z rozłożonymi rękami w, w stylu, halo, ale ja nie wiem, no dobrze, do kogo mam podać. No dobrze, ale to właśnie to jest... po, to, po to się ma trenera. Tak, tylko, że który... w takiej sytuacji, kiedy jest mecz otwarcia, kiedy tak naprawdę chodzi o to, żeby tego meczu nie przegrać, nie wystawia się zawodników ofensywnych, którzy nie pomogą ci w obronie. Wiesz co, no ale głównie chodzi. A ci zmiennicy to są zawodnicy, którzy raczej by w obronie nie pomogli. Znaczy, tak? że oczywiście, znaczy ocena tego remisu będzie całkiem inna za 8 dni. W zależności od tego, czy wyjdziemy z grupy, czy nie wyjdziemy, no, może bo, się okazać, że na przykład żadnego meczu nie Bo Jeśli, przykład, ju, jeśli, Czechami, jeśli jutro czy przegramy, wygramy, czy z Rosją nie zremisujemy, to była jedyna szansa, żeby to osiągnąć. Jeśli jutro przegramy z Rosją, a Grecy wygrają z Czechami, to no, nie jest dobrze. Grecy i Rosjanie mają po cztery punkty i mają mecz między sobą. I Rosja, Rosja ma w ogóle 6 punktów, a tak, Grecja a 4. 4. No mamy z Czechami po jednym i, i czy tam nie wiem, Czesi mają 0, no nieważne. Ale ty zakładasz, no. wychodzisz z fałszywego założenia, że gdyby Smuda dokonał zmian, to by ten mecz wygrał. A moim nie, nie, zdanie, oczywiście, że nie jest, ma takiej była pewności. duża możliwość, żeby ten mecz przegrał jest, Nie, tylko to... jest taki moment w tym meczu. E, Grecy grają w dziesiątkę, wychodzą na drugą połowę, strzelają gola. Na euforii idą za ciosem. Jest karny, jest czerwona kartka dla szczęsnego, jest euforia i karnego nie strzelają, tytoń broni. I w tym momencie jest taki, taka chwila, gdzie oni przez 50 minut byli trochę zagubieni. Wydaje mi się, że wtedy można było wpuścić, tym bardziej, że tak jak mówicie, Polacy byli zmęczeni. No to Rozwiązaniem na zmęczoną drużynę jest wpuszczenie świeżego człowieka, który będzie miał siłę biegać. Tak? No to, to, to jest ja... jedna kwestia. A druga kwestia to jest to, co decydowało o tym, że mieliśmy tak fenomenalny początek meczu. Był świetny początek meczu z, greką, z Grekami, czyli gra z skrzydłami. Która potem absolutnie zniknęła. No zniknęła, bo ry ry rybus musiał zejść, żeby zwolnić miejsce dla tytonia. Słusznie, by... I to... I I, bo rybus i wszystko... średnio obroniłby karnego. No tak, tak, To wiadomo. Ale wpuszczenie kogoś świeżego właśnie po to, żeby na przykład jeszcze pociągnął jakąś grę skrzydłami, to, to były jedyne akcje, kiedy stwarzaliśmy, to po akcjach skrzydłami. Znaczy to, mówię, to powiem tak, Ci tak, to a no, słyszeliście, że... Ale to chodzi to, o to, tak. że rozszerzaliśmy jak, jak widzisz, grę, a jak, momencie, w momencie, w którym przestaliśmy i zaczęliśmy grać środkiem, nie stworzyliśmy ani jednej sytuacji. Znaczy nie to jak zwykle, myślę... No ale my na... w ogóle przestaliśmy grać w piłkę tak, w pierwszej się... piątej minucie, no. jeżeli drużyna nie gra w piłkę i trener widzi, że Ci zdechła kompletnie, bo ją źle przygotował fizycznie, bo to, co mówi trener o tym, że, yy, o Boże... Yy, ciśnienie psychiczne. Nie. Ta drużyna nie. psychicznie to wyszła idealnie nastawiona. Ta drużyna wyszła w ten mecz wygrać. Oni no, chyba e są e trochę zarżnięci. No. Znaczy, nie, są czy, za, oni, są ja, ja jeszcze je dokładam panie. te 50 tysięcy ludzi, którzy ten, ten, ten sam tlen, tlen pobierał, będąc zmęczonym na stadionie. E mimo znaczy, tego, że odbieramy to jako coś, że to jest tłumaczenie takie bezsensowne. No dobra, ale Grecy a mieli to samo. A, A, czy no właśnie, grając no. te swoje stałe fragmenty ale i było tak jednego naprawdę jednego to mniej. No, raz na kiąkało. No, no, znaczy nie to prawda, że Grecy no, grają to inaczej. To, to było wiadomo, że Grecy będą pociało. tak grać że będą. Jak się zabiegaliśmy w pierwszej połowie, no to jakby.. No, ale jeśli, myślę, że. 10 też minut później po przerwie nie jesteśmy mniej, mniej ale zmęczeni. Też było, było trochę mentalne e, no, ale podprężenie Ale patrząc na greka Ragunisa, który prowadził grę absolutnie genialną. Uważam, że był piłkarzem meczu obok piszczka to jest. To jest, to jest... On, on walczył przez cały, no przez powiem cały ci, mecz. No. Powiem Ci, że jakbyś zobaczył na jakąkolwiek gazetę grecką i ocenił Greka Ragunisa przez pryzmat tego, co zrobił, to myślę, że jego oceny są znacznie dobrze. No ale co, co ja Ci poradzę, że tam są tacy sami debili, tak. jak i u nas? No, no. Nie, no tam Piekidys to było wejście po prostu Znaczy to, znaczy, jego. graczem meczu to był trener Greków, tak? Mam. Tak, e, no właśnie. Santos, Ten, co się który, chował za dłonią ta, przez który, pierwszą który, połowę. Który, który, który załatwił, który tak naprawdę załatwił to, że, że... No i właśnie o to chodzi. O to chodzi, że Santos coś robił, tak, by, by, by, był zrobił. z drużyną, nie ryzykował, tak, i to no. jest bardzo, znaczy, znaczy tak, tak, dokładnie, znaczy, to tak, jest, gdybyśmy ten mecz, gdybyśmy, bo jak widzisz, że masz zdechłych piłkarzy, którzy nie są w stanie grać w piłkę, tak, i widzisz, że mecz wymyka się spod kontroli, później nagle dostajesz karnego, i teraz co, yy... Wiesz, gramy 10 na 10, Grecy są mocniejsi, Grecy są szybsi, Grecy są lepiej przygotowani fizycznie. I co on teraz ma szukać zmian pod tytułem Grosicki? Nie, teraz szukamy remisu. Tylko po to, żeby e, turniej dla nas nie skończył się w temu, Dzięki temu, temu mecz z Rosją nie jest meczem o wszystko. Nie ma takiej tradycji. Meczem o wszystko. No to jest de, facto, mecz... de, facto mecz... de facto i tak może być. No bo przegrana z Rosją. Tego a nie nie pomieszmy pomógł... się na takim turnieju. Każdy mecz jest meczem o wszystko. Dokładnie. Na no, trzy mecze no, to no, jest, no, to no, jest no, bardzo Będziemy też w tej sytuacji, że będziemy wy... znali punkt. wynik Czechów z Grekami. Oh, z no dobra, ale zgodzę się. Że faktycznie grając z, z Grekami, nie, nie rozmyślasz o tym, co będzie w meczu następnym, tudzież jeszcze następnym. Tylko nie o no, tym, no, co się ro, Nie, rozmyślasz. Znaczy, I że się otwarcie rozmyślasz, żeby go nie przegrać. Przepraszam was. No więc właśnie, myślisz o tym meczu, a nie o następnym. Od lat opowiadamy o tym, jak świetnymi drużynami turniejowymi są Niemcy, Włosi, nie no, którzy, się... którzy pierwszy mecz sobie... Hiszpanie, którzy, którzy Pierwszy mecz remisują, później z meczu na mecz się rozpędzają i budują sobie strategię. Pierwszego meczu nie można przegrać, mm -hmm. bo jak przegrasz tam. pierwszy mecz, to masz tylko 10% na to, żeby wyjść później z grupy. Smuda zrobił to nie no, ja się... ocenił prawdopodobnie, słusznie ocenił szansę drużyny. Ja się, drużyny w tym ja się, miejsce, ja się z, z tym zgadzam, porównanie, poczekaj, porównanie... Poczekaj, poczekaj chwilę, ja się z tym zgadzam, tylko z jednym takim zastrzeżeniem, że z tego meczu jednak wynikało mi, że ten mecz dało się wygrać i że to, że oni nie mieli siły, pewnie tak, ale po przerwie, chwilę gdzieś tam sobie odpoczęli i to, co się stało na początku drugiej połowy, to jednak było mentalne. No, to, tak, że, wiem, to, że oni sobie pomyśleli, że tak, prowadzimy 1-0, no, mamy jednego i... więcej tak. Grecy w pierwszej połowie nic nie grali. Liczymy, czekamy mamy, na kontrę. Mamy wygrany mecz. Mamy wygrany mecz i już w ogóle luzik. A ile widziałeś y, dojść do piłki w drugiej połowie Błaszczykowskiego albo Lewandowskiego na poziomie pierwszej połowy? O tak. O... Dokładnie, tylko to wynikało po ale pierwsze... Skąd, z... Ale skąd to wiesz, że, że wynikało to z głowy, a nie z tego, że braki Nie, nie płuc. wiem, nie, nie, Jeśli, nie wiem, ja sobie... Bo ja na przykład rozmawiałem ja z ludźmi, którzy są... pracowali na stadionie, którzy byli mhm. tam po prostu, nie wiem, jako stewardzi, ludzie, mhm. którzy chodzili na stadionie pod tym zaciągniętym dachem. Yy, I opinie były takie. Sauna, no Wydawało ja mi się, że jestem tak zmęczony tym, co robię że nie jestem w stanie obejrzeć dalej meczu i że jestem tak zmęczony, że jestem, yy, yy, że muszę się czegoś napić, tak? W sensie idę, się napiję tam coli, wody, czegoś tam, A. obejrzę mecz, tak? Yy, po czym ci ludzie wchodzą, biegają nie, nie rozumem, mają, tylko, że Grecy też biegają, no więc no, ale jakby to... Grecy też biegają, tylko, że Grecy od urodzenia biegają w temperaturze 35 stopni, w innej wilgotności, y, y, y, y, y, tak. wilgotności powietrza, są inaczej, inaczej się dostosowuje organizm. To jest y, normalnie fizjonomia, y, fizjologia. Fizjonomia, fizjonomia <śles Wrong> też. Fizjonomia Greka. <śleszte> Fizio... Tak właśnie, karygoniec tak. mi Fizio... tak wyglądał, wyglądał mi z twarzy, że on, tak. że on Fizjonomia Greka jest przystosowana <śleszte> do upału. Tak <śleszte> to, to widać. Takiego na przykład mongoła do mrozu. Tak też. No, albo czuk czy. No, tak, tak, <laughs> No wiadomo, kto macie mniejszą skórę. Jak ten się patrzy na Samarasa i, i patrzy się na Karagunisa, to Samarasa sobie było zimno, dlatego sobie brodę zostawiam. Mamy mało, mało czasu, więc chciałem powiedzieć, że wszystko fajnie. Skąd już zgasło się tutaj? Ale ja. On, to, to on ma ten. Tak, on... Liczy, liczy, liczy, w, liczy w tą tak. fizjonomię swoją. Tak, tak, ci, liczy. Tak, Dobra, w każdym razie wszystko fajnie, natomiast jutro gramy <grym> tak, z Rosjanami, więc może teraz powiedzmy coś na ten temat, bo mi się wydaje, że. No to może lepiej po Tak, gazety w Polsce, które... Ja bym wolał porozmawiać o pozostałych meczach znaczy, bo... ogólnie no, jako, znaczy, jako, o Euro jako takim. Bo, bo mnie ja to... chcę powiedzieć, że Rosja jest mocniejszym zespołem od naszego. Ja wychodzę wow. z takiego wow. założenia, że wygra od tego... To, my to, też... mówiliśmy, to mówiliśmy dwa tygodnie my temu, myślę, że Rosja jest mocniejszym zespołem i że ja na przykład kalkuluję taki wynik, że z Rosją można przegrać. Bo, no bo, znaczy, no bo można, no. natomiast jest w gazie. Jest to a, Rosja, Rosja, Rosja no. dostała <laughs> Rosja, Rosja że... tak beznadziejnego przeciwnika, bo ja tak. mówiłem, Czesi to nie jest przeciwnik dla nikogo. To, co Czesi wykonali w obronie, tam biega taki frajer z piątką u, u Czechów w obronie, człowiek, który zrobił trzy gole. Trzy gole, no po hmm. prostu coś niewiarygodnego. To, co mu zrobił e, z jego potylicą i tam i twarzą wtedy, kiedy on kręcił głową e, Pawliuczenko e, przy czwartym golu. Śmigło kompletne. No, no. ale co, co robiła obrona? Mm. Nic, nic, no nic. No obrona się przyglądała się. Nie, no tak, ale no, wiesz, wiadomo, wiadomo, wiadomo, niestety znaczy, niestety tak, polska tak, obrona że... też się par razy przyglądała grekom i to mnie troszkę może nie pokonało. Tak, że grecka no tak, obrona tak, się no. nie, wiesz, tylko się wyłącznie przyglądała, ale z drugiej strony też Grecy nie stworzyli absolutnie nic z przodu. Co z nie, Pola, polska kar... obrona. Nie, ale ja mówię... nie poza karnym, tylko głównie poza sytuacją, nie, ale w której szczęsny wyleciał z boiska. Mówię, bo... mówię o Czechach, mówię o Czechach że Czesi oprócz tego, że nic nie grali do nie. A Czekaj, właśnie ja się zgubiłem, o którym meczu rozmawiamy. Nie, o, o Czechy Rosja. To z drugiej strony niczym nie zagrozili Rosjanom. I Rosjanie się czuli absolutnie znaczy, pewni i bezkarni. To znaczy, chodzi czeski, o to, że, że nie... to była czeska komedia. Tak, oni się, Rosjanie się nie mieli czego bać. Barosz chyba nie... nie zagra w drugim meczu, coś się obawiam, ani w żadnym. Chyba wierzy. Wierzy, bo no. ja, by, ja bym takiego zawodnika nigdy więcej nie powołał. To, dokładnie. Baroż nie istniał. Nie no, więc, więc spójrzmy na rozmiar w ten sposób: grają z przodu, gdzie mają słabą obronę przeciwko sobie, i, i tak naprawdę nie mają żadnego zagrożenia z tyłu, bo, bo Czesi nie są w stanie stworzyć żadnej dogodnej sytuacji do strzelenia bramki. Z drugiej że z, Rosja, z nami im się znaczy, nie powtórzy, Rosja, no. Rosja teoretycznie jest lepsza, ale gra, gra całkiem inny, inny futbol, który chyba nam będzie bardziej pasował, bo ja no. myślę, że g... znaczy... znowu, znowu jak w pierwszej połowie kluczem, kluczem do, do, do gry z Rosją będzie zablokowanie środka pola i gra skrzydłami w ataku. Znaczy Rosjanie, Rosjanie tak. grają w futbol śmieszny, bo Rosjanie grają, hmm, grają bez pomocników. Rosjanie grają obroną i tak. To jest taka, taka nowa koncepcja. Hiszpania gra bez napastników, Rosja gra bez, bez pomocników, pomoc. a Czechy bez obrony. Znaczy, yy, I bez bramkarza, bo, bo to, co Petr Czech wyprawiał, yy, no, znaczy, ja wiem, wielki bramkarz w hełmofonie i tak dalej, ale jak idą cztery, pięć światłów, 5 yy, strzałów światłobramki tak? i on puszcza 4, z czego trzy po palcach, no, no wiesz, to może ale Jak się gra bez obrony, to, to, to, to ale trudno. Ale wypadałoby palce wyprostować albo, nie wiem, coś dociągnąć, chociażby jak się mm. na piłkę patrzy. No Jasne. chłop puścił wszystko, co wlazło wszystko, co leciało środku bramki puszczał. Znaczy ja nie wiem, na ile wiarygodne jest to coś, co chyba z pół godziny czy godziny temu z Ernestem oglądaliśmy, że jest mniej więcej przedstawiony skład na mecz z Rosją, który przyjmuje, że przyjmujemy jakby Rosjan defensywnie. Ustawiamy się 4-3-2-1, czyli jakby odpuszczamy ofensywne akcje z skrzydłami. Za y, rybusa ma grać Dudka jako trzeci defensywny pomocnik tak. razem z Murawskim i razem z tym Polańskim. Polański, Polański. y, środkowymi naszymi y, przed Lewandowskim jest Obraniak z Błaszczykowskim i zostaje jeden Lewandowski. Czy obra postawiamy Obraniak tak, lub Mierzejewski? jest? stawiamy choinkę 4-3-2-1, znaczy, nie mając tak naprawdę skrzydeł przy trzech tak grających defensywnych obrońcach. To znaczy, czyli, ja ci powiem. A, czyli na, y, na kontrę ewidentnie się po prostu nastawiamy, a nie na grę z skrzydłami przy znaczy, jeśli, jeśli... Przy przy przyjmowaniu, przy przyjmowaniu jak gdyby, tego, że, że My decydujemy, co jest w meczu. Tylko, że to wszystko. Z... Mm -hmm. znaczy Z tego co wiem, to nie jest prawda, że taki będzie skład. No, no z właśnie, nie nie cały, do końca. Tych tak? Całych rozważań, tak. Bo nie Roman Kołtyń, który. No, i dobrze, można... że powiedziałem pierwsze zdanie, że nie należy ufać temu Którego, z którego z można zamiast. lubić albo nie lubić, ale on w tym hajacie siedzi cały czas tam ze smudą i jest chyba jedynym człowiekiem, który abarek, abarek. ma Nie, nie, nie. <laughs> ma jedyny, ma tam dostęp. Uh -huh. Naprawdę jest jedynym dziennikarzem, który jest tam wpuszczany regularnie. Mm -hmm. e, twierdzi, że to nieprawda, że to, to są wymysły dziennikarzy. To oczywiście o niczym nie świadczy, Jasne. bo Smuda równie dobrze może yy, wiedzieć, coś. że kołto wychodzi na zewnątrz i mówi, więc mówi tak, żeby <grych> zmylić. Znaczy, <grych> Jasne. Znaczy, jak to... pamiętamy Smudę i jego z wody z treningiem, a to w Poznaniu, a, a, a, to, a, to, a, to, a to w Grodzisku, to, w to mm. wiesz... Znaczy to... Yy, znaczy to nie ma większego znaczenia tak naprawdę, jak my zagramy z Rosją. Ważne, żebyśmy z Rosją zagrali po prostu na zero z tyłu i, i, mm -hmm. i spróbowali coś strzelić do przodu. Znaczy bo... myślę, że koncepcja przyjęcia ich Yy, da, po, pozwolenia, żeby oni grali i, i liczenia Czyli na kontrę i nie, nie, nie, tak, tak, no, grali środka pola więc dwie, jest... dwie drużyny zrobiły to do tej pory no, do trzech na tym turnieju świetnie, to byli Duńczycy, którzy pozwolili wyhasać się e, mm -hmm. Holendrom, e, to byli Rosjanom, którzy przez 20 minut pozwolili hasać e, do woli e, Czechom po czym okazało się, że Czesi kompletnie nie mają ataku, więc Rosjanie szybko strzelili im cztery gole i załatwili sprawę. Znaczy szybko strzelili dwa, później wprowadzili Pawliuczenkę, który okazało się, że gdyby ten, jak on tam. Kier Kierżako? Kierżakow? Kierżakow miał normalnie <laughs> ustawiony celownik, to, to mm -hmm. byłoby 10 do 1. <laughs> A, i Czesi naprawdę poznalibyśmy wartość tego zespołu. Mam mhm. nadzieję, że poznamy ją też w meczu we Wrocławiu, bo Czesi są y, obok Irlandii najsłab, najsłabszą drużyną. Na tym Należy momencie. tylko... No, tylko Mieć no, nadzieję, że jutro zremisują z Grekami. Tak, Mieć nadzieję, żeby jeszcze było grać z Czechami. To mhm. no najważniejsze tak, tak, to, w tej chwili. No, no, znaczy, ja myślę, że Rosja... Ja myślę, znaczy że... właśnie jutro, jutro. to jest ten kolejny mecz, którego nie można przegrać. I jutro też myślę, że w momencie, gdy będzie, wiesz... Jutro to na pewno. No. Znaczy ee... Rosjanie, Rosjanie... Tylko jutro jest bo, bo to, bo to, że my się tak wszyscy obawiamy, że o Matko Boska, teraz w ogóle czytam takie, że w ogóle prawosławni, Rosjanie umówią się z prawosłownymi, Grekami w ostatniej kolejce i oni ten mecz w ogóle... Ale co ty po, czytasz w po, ogóle? Po, <laughs> Prasę czytam. No, ja, ja to bym sobie nie zaśmiecał tak. umysłu czymś takim. Znaczy no, wiesz, no. Ja jeśli będzie taka ja sytuacja... Jak papierowe samoloty to jest symbol Smoleńska, to... to, ja ja też ja, to mam, tak. No to, to, tak, to tak, tak samo się. jak ja słyszałem, jak, jak, jak ja słyszałem, że... flagi ze Smoleńskiem, że, że będzie demonstracja i że będą w hotel, wiesz, będą demonstracje Będą krzy, krzy, krzyczeli pod hotelem, i tak dalej. Już I Tak, tak. Bo już straszyli nas strasznie. No co to są te okoliczności pozasportowe, słuchajcie? No także no. no, no. no, tak, ja mówię, że nie czytajmy bzdur. No. Dobra, Holandia, Dania. Co Holandia no właśnie, dania? chciałem tylko powiedzieć, że to już. No to są takie to, ja coś tam Dynamitę. Natomiast chciałem powiedzieć, że zwód, za ten, który zrobił Kron Deli, to jest na razie mój ulubiony zwód na tym euro, jaki w ogóle był. Jednym zamachem całą obronę holenderską w ogóle wywiózł w pole. No, no. Bo Takim bo prostym na, na Wojtka Kowalczyka. Tak, tak, poszто... tak, tak, Na zamach oni pobiegli wszyscy w drugą no stronę jak i nagle był sam przed Ale jak naród nie zwykł się bronić, to, no to, no to, to co miał zrobić? W no, czasie Holendrzy to nie są narody, które słyną z obrony. No, umówmy się. I um. y -y to w każdej dziedzinie y generalnie. No nie no, Mistrzostwa Świata ostatnio wygrali, znaczy nie wygrali, ale do finału Czesi doszli. Do Holendrzy nie bardzo ostatnio. Nie, Holendrzy do finału świata No nie wygrali grali, ale doszli ale mówię, do finału wiemy, jednak mówisz, obroną. Mówisz, no tak, no ale... I, tak... I trochę łamaniem kości przeciwnikom. No bo... No tak, ale jak patrzyłem jak gra w piłkę De Jong na przykład i Ivan Bommel w środku pola, no to tak zęby mnie bolały. Jeżeli Afelaj, czyli człowiek, który nie gra w piłkę przez rok, jest najlepszym zawodnikiem w ataku znaczy, Holendrzy, no to sorry, no. Holendrzy mają od lat ten sam problem że w ataku nie ma drużyny każdy jest bohaterem, każdy per... sam chce strzelać i... Van Persie z tego co, co miał w tym meczu w Arsenalu strzeliłby cztery bramki Tutaj y, albo się kopał w czoło, albo w drugą nogę, albo nie wiem, w cokolwiek. No, albo w czoło po tym, jak mu Robben nie podał, tylko znowu trzy metry na To, co zrobił Robben, to, to, to, to, to było absolutne Mistrzostwo Świata, bo dzięki niemu drużyna Holandii grała w ogóle w dziesięciu, dlatego że Robben ani razu po tym, jak dostał piłkę, tej nie piłki podał. Piłki po ale nie to, poda. jest to samo, przecież... dlaczego Ribery się puka w czoło w Bajerze. No ale bo przecież Robben tak, tak grał i... od, odkąd zaczął grać w piłkę, to no. on nigdy nie podał chyba. No. No, no, no, to jest potwarz wielka dla Robena, podać piłkę koledze tłumaczyli mu, no, że, za, za, <grymne> że tak tak można. no, zespołowa <grymne> Ale tutaj widziałem kilku piłkarzy już na tym euro, którzy np. też z tego słynęli, a się starają to następny taki, czyli Cristiano, który podawał nawet... Ale efekt jest podobny. No, no efekt był podobny, to prawda. Ja powiem wam, że tak e, oglądając ten mecz, jak się dało, bo oglądałem go w telewizji, patrzyłem się Ale na który? to, co, no Portugalia-Niemcy, bo no, tak, widzę, przeszliśmy, to tak przeszliśmy czy... gładko. To jest następny, tak. To, to jest straszne, co to on robi na My oglądaliśmy w telewizji, tak tylko zauważyłem. Nie, właśnie, nie? nie? Nie, no ja nie byłem na meczu. A, nie byłeś w końcu? Nie, bo ja miałem na no, inny bilet. In, na inny mecz miałem bilet. A mówiłeś, że na ten? Nie, nie miałem już On ten... miał bi bilet na mecz argentyna brazylii Na jaki? portugalia ale to on będzie dopiero. No ale ostatnio tutaj wyświetlałeś, że, że to wyjedziesz na Portugalia-Niemcy. Nie. <hahaha> ta, ta, ta, ta. Słuchaj, jest to do odsłuchania i do sprawdzenia a, a, a Dobra, okej, okay, nie ma czasu <im> tak, tak. No więc oglądając to w telewizji, Meritum. tak jak my wszyscy eee, Patrzyłeś na to, co robi Ronaldo I to nieważne, czy Portugalia miała piłkę, czy nie miała piłki On jak zwykle bardzo skutecznie starał się chować za obrońcami niemieckimi Cały czas Dalsze. Właściwie podanie do niego piłki przez kogokolwiek z drużyny portugalskiej Było niewykonalne I to... No, przez całą pierwszą połowę. W drugiej może trochę się zmieniło. No, bo, do tego, głównie że... dlatego, że zmienił fryzurę. I to tak. za zasłynęło w ogóle w historii <głos> futbolu to jest rzecz unikalna, żeby w przerwie, będąc kapitanem, zamiast słuchać trenera, motywować e, i kolegów, kolegów i zmienić fryzurę. To jest po prostu rzecz. Kapoleo. Nie, no to, to jest w, kolejne... Wannała w, w, w futbolu zapisał. Znaczy, bo on, podobnie jak Ibrahimowicz, dzisiaj wymyślił sobie, albo mu powiedział, że zamiast stać na szpicy i wykorzystywać sytuację, będzie rozgrywał piłkę. I obu wychodziło to tak samo, bo chyba rozumieli, no. że rozgrywanie polega na tym, że stoją i gdzieś i chowają się za obrońcami, bo ale Ibra, ale Ibra, dokładnie jest taki, Ibra jest takim od, od zawsze nie, no, ale Ibra... stacjonarnym piłkarzem, który tam trochę stoi, trochę się czai, trochę kończy akcję, trochę... Różnica jest różnica jest taka, że jednak jak Szwedzi mają piłkę i jest jakaś akcja Szwedów, to Ibra stara się wyjść na pozycję, no, ale właśnie się nie starał, pokazać się i no... no i i trafił w słupek, no... To, to A Ronaldo poda. nie dawał szansy w ogóle, żeby do niego podać, bo był cały czas schowany. Jakby mm -hmm. miał przy sobie łopatkę, to Ale w ogóle sobie. nie było jakichś drugorzędnych piłkarzach. Nie, <gaz citizens> tak. <gaz> w ogóle. Nie w w tym turnieju. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, bo na razie bo Na razie, tak, na razie na tym turnieju nie, nie ma ciekawych bohaterów. Na tym turnieju piłkarzami to jest tak piłkarz, to jest Dżagojew na przykład. Nie, na pokazał, jak trzeba grać w piłkę. Albo taki piłkarz, nie wiem u Chorwatów jest, paru zawodników. Nie, ja myślę, że Piłkarzem, w tym piłkarzem pierwszej Ukrainie, serii jest zdecydowanie do tego przyjdzie. Piłkarzem no pierwszej tego serii jest zdecydowanie dla mnie Szewczenko. No. Ale to, to jest, do było dzisiaj, to za Och, chwilę. To, to, na na suchej nitki nie zostawiłem? No, tak, jakaś... jakaś... Trzy, mi... tak. Trzy minuty przed pierwszym golem redaktor Zawada powiedział, że Frankowski jest w tej chwili lepszym. Nadal to potrzebuje bo myślę, że Frankowski w pierwszej połowie meczu z. Yy, z Grekami strzeliłby ze trzy gole, no. <głos> Może tak być. No. Dobra, Hiszpania-Włochy. No jeden, jeden. No było. No, i, co, i, do, I to są no, no, wszystkie Twoje refleksje na no, temat. Jeżeli, jeżeli no, jeżeli wyprowadza się na wojsko Barcelony, czyli drużynę, którą chciał, chciałby się, żeby grała tak jak Barcelona, pozbawia się ją y, bocznych obrońców, pozbawia się ją Messiego i tak naprawdę gra się jedną akcję przez cały mecz na fałszywą dziewiątkę. No, mogli no, powołać Messiego to prawda? No, strzela, no, to strzela To się... jeden z błędów. No, no nie, no. Ale jakaś no, amerykańska A... gazeta, była bardzo zdziwiona. Dlaczego, no, Dlaczego Messi nie gra na tym, tym? Nie, tym, tym ale... nie, ale... nie, ale... nie, nie tylko na który był Dziwiony. Że nie mamy Messiego. Bo, bo chciał, żeby on został gwiazdą turnieju, no. i w trakcie no. wywiadu, no. jak mu dziennikarz powiedział, to się w czoło nie, mówiąc, że jest głupi Nie, nie, nie, nie rozmawiamy. <laughs> nie, nie, nie, nie. A co z prawą? Znaczy, no co z prawą? No, no, no, ale wiesz, trawa Że nie polano. Prawa jest, jest, tak? jest taka sama dla jednych i dla, i dla drugich, a to, że wprowadza się Torresa, który cztery razy kopie się w czoło zamiast strzelić do, do pustej bramki albo podać do kolegi. No, no, co mu przeszkadzała trawa? No. Ale nie, słyszeliście pana od trawy, który powiedział, że to bzdury są w ogóle, dlatego że i tak samo powiedział jej prezes Rato. Ja ci rano nie wiem, czy słyszeliście w Radio Tok FM, był prezes no, trawa Rato. Była beznadziejna no, ale poczekaj, była beznadziejna zaraz, dla wszystkich poczekaj, Nie, właśnie no. nie była beznadziejna. Była. No, a skąd wierzyła? Była, bo się nie trzymała w ogóle podłoża. Wyrywali ją korkami za każdym razem. No, wyrywali, to Piłk, prawda. Piłka to chodziła nie. wolno po tej. chodziła grawie. wolno, bo trawa była sucha, a była sucha, dlatego że włości nie zgodzili się, żeby ją polać. A co Włości mamy do gadania? Jak... UEFA decyduje no, o tym. Zespo oba, zespoły to oba zespoły muszą się zgodzić. Stronę. Było pytanie przed meczem, czy trawa ma być polana, czy nie. Hiszpanie powiedzieli, że tak, Włosi, że nie. Więc nie no, może ma, być Polana. się bardzo sprytnie. Krótka piłka. Ja, powiedzieli, że Hiszpania potrzebuje grać szybko krótką tym, piłkę. Tak, dokładnie. I tak samo było w meczu Polska-Grecja. Trawa też nie była polana z tego po, powodu, Grecji że Grecy Że był dach. Nie, no, <ślierne> bo jakby dach odsłonili, to nie byłoby dyskusji. Prezes powiedział: <ślierne> "Proszę, się rano wywiadzie, Prezes powiedział: "Proszę pana, to żaden problem, tam jest taki jeden gościen robi trzy takie tik-tiki po prostu i trawa się podlewa w 10 minut". No mówiłem, żeby zadzwonić do pana Kazimierza, bo na pewno pan Kazimierz jest albo za. Tak, dokładnie. On by przypadkiem nie był. Ale szybko pa -Zenku, pa -Zenku, pa tak przy i pan tam krąciła no. no, igę. Natomiast. No? natomiast, natomiast Różne grające defensywnie A potem nie zwolnimy pana no. Panie Zenku, tak jak tyle, kręcinę. Ta, a, jak, natomiast jak, przepraszam serdecznie, Na całej grze defensywnej Włochów, Torres miał trzy piłki na skończenie tego. To prawda. Mógł klepnąć i już. A jakby trener wypuścił go wcześniej, albo go zmienił, albo jakby powołał Soldado na przykład. Yy, bo ja jakby zrobione słowo. Ja myślę, że chociaż jakby wypuścił, Nie, że... nawet jakby je wypuścił w tym meczu, to le, też lepiej też z tego jakby To na potrzebania słowa jakby. No ale tak czy inaczej, <grym> tak, ale tak czy inaczej, ja uważam, że Włosi zagrali bardzo dobry mecz. Oczywiście, <grym> jak na się i, <grym> I zastanawiam się <grym> tylko, czy w następnym jakikolwiek meczu jeszcze wyjdzie Balotelli. Znaczy to, to, tak jak ja się zastanawiam, czy szczęsny wyjdzie w jakimkolwiek meczu. Bo jeżeli Tytoń zagra przyzwoity mecz z Rosją, to, to ja, ja bym na przykład w ogóle nie wypuścił na kolejnym. Nie, no tak, no, to, to jest no, sprawa jasna. Bo, to, a, a Balotellego to ja bym najchętniej wsadził na tratwę i wysłał w jakimś na bliżej nieznanym kierunku. Bo, Myślę, że ty bo jak ty, ogóle, ale kibice włoscy to... Znaczy, to jest kompletna zakała futbolu, nieważne w jakim... Znaczy, człowiek, który tyle umie i tak się mar, i tak marnuje ten talent, no to powiem, z procy jak Gullivera powinni go tam. Znaczy on ma mniej więcej taki wpływ na Włochów jak Roben na Holendrów. No, przy, przy kształcie, przy kształcie tak. jak rozgrywać ofensywę. No. No, no, główny ten, hamulec y, ten, jak się tam, ręczny. Podnożny <laughs> na pewno no, nie, bo swoją drogą, swoją drogą rozmawiałem też tam y, ostatnio z kolei w czasie tego meczu. A propos Bufona, który ma tam te zarzuty. Korupcyjne, że, że korup znaczy, nie korupcyjne, tylko że gdzieś tam do jakiegoś bukmachera wpłacił mhm, kupę dba. kasy i że, że zakłady stawił On podobno zegarki kupował tylko <laughs> zegark nie, nie. A drugie drugi drugi tłumaczenie było takie, że on grał na zakładach, ale nie na piłkę nożną, tak, bo to im wolno tylko I... na jakąś inną dyscyplinę. I tak, tak. pomyślałem sobie, że... Bo na, to, na to, bo na to co? No, co obstawiał wyścig ich usaków, no, Więc wymyśliłem sobie, że jakie on ma sprytne wyjście. On obstawiał Polską Ligę po prostu. W krak Krakowie. I on sobie nie zdawał sprawy, że to jest ta sama dyscyplina. No, bo to, to Myślę, jest... że to rugby. Tak, no, jak się pogląda, czasami... Obejrzał swoich mecz na przykład Krak Krakowi z Lechią Gdańską. To, ruch to ruch byś nie wpadł dzisiaj do... w meczu tym A, a swoją, a swoją to, to drogą to zagrał całkiem niezły mecz przeciwko Hiszpanii, bo złapał parę takich piłek. Włos, na... Włosi zagrali bardzo dobry a, a, a, a, mecz. Szczególnie a, a... po zejściu Balatellego. Bardzo, terenie, bardzo, terenie, bardzo dobry zagrali, mecz. Ale to, to był najwolniej biegnący bra... zawodnik w sytuacji do, <ś> <ś> do... sam na sam jakiego przyjściu. To prawda. Chłop ma 1,90 m wzrostu. No nie się patrzę. Mógł wydawać murawę, po prostu jak kłusak. Ja myślę, że on, sama razem mógłby w chranki stawać, ja to chodzi. Ja myślę, że jakby się położył i zaczął płynąć krałem, yy, popychając jak foka piłkę nosem w stronę pola wkarnego, to dałby radę biec Tutaj flauta była chyba. Nie? Ramos, który leżał już tam w ogóle za linią, który też zresztą popisał się jakby w ogóle no paru piłkarzy yy, yy hiszpańskich w tym meczu. Dał radę go dogonić jednak. Chociaż <grymne> Chorwat też stał z kolan nigola strzeli, strzelił. No. W ogóle taki turniej na kolana. <grymne> A co myślicie o tej teorii, że jak Włosi mają kłopoty i mają problemy korupcyjne, to zawsze zostają istrzeni Ja myślę, że to jest taka i... teoria, że jak kometa znaczy, Halleya nad planetą Ziemia, to wtedy rodzą się piegować. <grymne> <grymne> A, <ładne. grymne> Prawdziwa. Czyli prawdziwa. Czyli prawdziwa, to wiadomo. No, to już wiemy, kto wygra ten turniej. Jego Maciu. To no, jak jesteśmy przy piekowatych, to Irlandia, Irlandia Chorwacja. No? No, no to, co co, no? najsłabszy zespół na, ale, ale no, na pewno no, no ta, znaczy ja, ja w znaczy, ogóle czy, czy obstawiam, że Chorwaci dojdą do wysoko no, nie wiem, no jeżeli ale nie do... chcesz łuki, zauważyć, to... że dwie bramki są po farcie no. No. znaczy f... no, mówi ten co mówi że, że, mówi, wcześniej, ten, co że mówi ten, mówi ten <susza> co mówił że, że, że w futbolu, ten, że w futbolu ten wygrywają lepsi zawsze jakim farcie, przecież w futbolu twoim zdaniem nie ma farta nie, ja, ja, ja, nie wracamy, ale korwaci, nie wracamy, Chorwaci byli lepsi w tym meczu, jak najbardziej a co ty gadasz, przecież jakby normalnie sędzia zagwizdał faul na, na kinie, wtedy kiedy powinien dać karnego na 3 do 2. to skąd wiesz, czy Irlandia nie strzeliłaby trzeciej bramki albo czwartej? Ja jak się tak powiem, postaram, nie strzeliłaby. Coś... A, ja, a ja powiem, że a ja powiem, Oglądałeś że, ja że, że, że niesieni nie w ogóle cechami swoimi wolicjonalnymi, jak to mówią nasi komentatorzy, mogliby ustrzelić jeszcze pięć bramek. Ja no dlatego nie. na przykład, się nie używać krem. słowa jakby. Chorwać jakby. albo gdyby ja, ja jakby nie staram się nie używać słowa jakby no, a ja jakby staram się używać <grym <grym> że gdyby. I, i uważam, że ewidentny karny był ewidentny karny i to jest bramka na 3 do 2 i jest 15 minut do końca meczu i ja nie wiem co się wydarzy dalej tak. wtedy bo Irlandia to chłopcy może grają prosto, nie bardzo umieją piłkę kopać, ale akurat walczyć potrafią. Mm -hmm. I przez 15 minut to tych Chorwatów mogliby zabiegać. Nie myślę, jakby, że Chorwaci, Chorwaci są za dobrzy, znaczy, nie, nie, raczej by sobie nie dali. Znaczy, ja to wiem, że są za dobrzy i wiem, że są jedną z najlepszych to to znaczy mówię, żeby, mówić. <grym> <grym> żeby Nie wiem, Natomiast nie wiem, Natomiast nie wiem, jakby potoczył się ten jeden akurat mecz. W ich wykonaniu, gdyby sędzia zagwizdał tak, jak powinien, bo uważam, że. w ogóle, pod... Znaczy to była to, to, to no, faktycznie że, że, drużyna, że to... która przy, przegrywając, faktycznie siadła na przeciwniku, żeby coś w tym meczu zdobyć. W związku z tym. Faktycznie... Oni do samego końca przegrywali tak. 3 do 1, próbowali strzelić bramkę było... i byli jej najbliżej. To, było... to e... było imponujące, że oni po prostu wzięli ten mecz na siebie, żeby coś Godne w meczu tak, mecz tak, tak, tak, tak, tak się gra na wyspach. Takie są wieś, wzorce. No. Tylko, no, w tej sytuacji że... to się sędzia dał ponieść, że po prostu on faktycznie, tak jak i cała drużyna Chorwacji i stadion po prostu czekał na to, żeby coś się wydarzyło. I nie w ogóle, przyznam tego w ogóle, karczego, ogólnie, bo tam leżał ten Chorwat ogólnie który... sędziowanie uważam Mandziuki. słabe, bardzo słabe to, to w każdym meczu co najmniej jeden poważny błąd jak na razie no, to tak. no dobra, Mam wrażenie. Ale, jak patrzę na mecze ligowe, no, w meczu normalne, Polaków to Z2? No, no, albo trzy, no, chodzi, mi, chodzi mi o to, że w każdym meczu jeden duży błąd, taki tak. nie no to tam były minimalny, duży, ka kartka, kartka dla Greka, kartka z niczego, z niczego. karny, który generalnie jakby się uprzeć można było pod, podyktować nie, no karne to był, był. Dla za rękę Terkisa. Tak, tak. tak. Nie, ja bym Wiesz nie. nie, nie ja, ja, ja, to ja nie o się, tym karne. Ja się biał biał. Nie, to nie, tak, tak, tak. Perkis tak, tak, tak. nie miał żadnej możliwości. Nie, on w, w ogóle do piłki nie miał. Ręką uderzył piłkę w momencie, kiedy gdzieś... ona odbiła mu się już od, od, od boku, tak, tak. I on Jest w ogóle. Tu nie ma mowy o karnym. Natomiast wyrzucenie Sokratisa Sokratesa pierwsza żółta kartka była bez sensu. Obie były z niczego. Druga ewentualnie jako żółta rozumiem, dlatego że Muracki, który się potyka, Gdyby nie było ruchu ręki w, jego, w kierunku no, jego pleców, To końca plecą, by nie padł. Mor, może faktycznie miał by na pewno, na, ale nie tego, wiem, co tego nie wiemy, czy on by ustał, czy by nie ustał. Tak. Sędzia zinterpretował to w taki sposób. Natomiast gdyby. To, ale Murawski już się prawie wywalił, no. On no już tak, leżał ale, na ziemi. No dokładnie. No tak, ale miał na, miał na plecach rękę Greka ale już, ale no już można, potem i nie, wie, ale nie wie wiesz tego już leżał. Czy, został, czy nie Ale czy no nie no to się, tak, tak, akcja tak. dzieje się szybko więc to mu wiesz sędzia no, tego widział, nie no sędzia w sensie... że, że Grek ma Mczystyna, rękę sędzia go usprawiedliwia jedno że w tej wcześniejszej sytuacji kiedy bodajże on się zderzył z Lewandowskim i trzymał łokieć, ale łokieć był niżej i Lewandowski wtedy dostał piłką w twarz to może on ani żaden... Znaczy, to jest bzdura, ogóle, dlatego, że dlatego że przy pierwszej żółtej kartce w ogóle nie było faulu tak. na Lewandowskim on nie poszedł ręką w górę. Znaczy, że jakby się uprzeć, znaczy, to nie, rękę miał, też tak, nie było faulu. Rękę miał więc... normalnie, tam nie było normalnie. żadnego faulu. No, no, no, no, nie, to, no, nie to, ale na pewno nie było na żółtą karę. No. Znaczy w ogóle tam na nie było pewno faulu. Pierwszy nie, faulu. Nie, nie, było. Był na żółtą nie tam kart. nie było faulu, tylko myślę, że sędzia mógł tego nie widzieć, bo to wyglądało tak, że oni razem wyskoczyli. On miał ręce tak generalnie, łokcie miał trochę wyżej i w tym momencie Lewandowski miał ręce. Lewandowski uderzyła piłka w twarz. Wiesz, połowa Pojedynków tego typu to jest wszystkie to jest ten, więc wiem. to będzie nie są żółte kartki ja. że ale ja mówię że ja twierdzę że tam nie było żadnej żółtej kartki nie powiem. Ale wszyscy tak no, się nie widzimy więc nie bardzo się się generalnie że faktycznie błędy się sędzia zdarzają. Błędy, błędy, błędy fatalne błędy. Niemcom, no jest... Niemcom, Niemcy... Niemcom, sędzia nie uznaje gola bo zamiast dać tak. przywilej korzyści gwizd jakich faul to to w ogóle fatalne tak dzisiaj podobnie nie do nie dla szwedów było podobnie podobna była sytuacja Znaczy ja bym tak nie płakał nad tym sędziowaniem, dlatego że jak się ogląda Liga Angielska hiszpańską, francuską, tak, na co dzień, to poziom sędziowania jest zdecydowanie niższy. No, dobra, mhm. ale teoretycznie tutaj mamy najlepszego ale, przedstawiciela ale, z każdej ligi, dobra, tak? Ale, mamy ale, zob zdjęciu? ale zobacz, jak dobrze pogwizdane na przykład są yy, spalone poziom wyłapywania spalonych to 20, prawda, na razie 40, 30, jeśli to chodzi to nie cent... było problemu nie było tak. na przykład zobacz, bramka dla Chorwatów bramka znaczy ta bramka dla Chorwatów to, to jest kwestia interpretacji to też jest kwestia dyskusyjna bo tak naprawdę w momencie pierwszego strzału, tam już był podanie na spalonym. już był na spalonym tak, ale piłka później jest zagrana przez obrońcę w kierunku bramki która... I no jest po wszystkim no tak, tam, ale by... gdyby, to było, gdyby to było to samo Otóż to nie... byłby tylko to odbiła się od obrońcy nadal jest spalony, tak, tak. Tutaj jakby. A czy to, tego ona, ja bym, tro ona trochę znaczy, za długo. No, czy znaczy, tu jest ruch nogi w kierunku piłki, a do tego sędzia y, liniowy jest zasłonięty, teoretycznie... Ale nie mówimy, czy jest zasłonięty, czy nie, tylko czy wedle przepisów to był spalony, badła, czy nie. No moim I tu, zdaniem prawidłowa. I tutaj, znaczy, tutaj przepisy są niejasne. Jakby, no, według mnie tego się. Wiesz, teoretycznie znaczy... można to uznać, że w momencie strzału, bo to Mandziukicz, tak? To jest ta tak. bramka. Nie, był, nie, to jest akurat nie, brak, Jelawicz. Jelawicz. Jelawicz. Jest akurat bramka, Jelawicz. Już, już był na pozycji spalonej i piłka jakby lecąc w kierunku bramki dochodzi do niego, tak? Po drodze odbijając się o obrońcę irlandzkiego, ale jednak on odnosi korzyść z bycia na pozycji spalonej. Tak, tylko, no. że, tylko że on był od akcji, która się, to. znaczy on, znaczy, ja, rozumiem, ja rozumiem, że to jest uznane jako nowa akcja że on, tak? że on absorbuje tutaj uwagę znaczy, nie za... nie absorbuje, dlatego że strzał nie, to nie chodzi o absorbowanie w innym kierunku strzał idzie w innym kierunku. On jest na pozycji spalonej. On odnosi korzyść w momencie, kiedy, gdyby ta akcja nie, to, nie miała swoją o, kontynuację. Natomiast to, no, akcją jest, jest No to, właśnie że, o to chodzi. Że, że, to... że w momencie, kiedy obrońca Irlandczyków podaje tą piłkę w jego kierunku. Znaczy podaje sobie, jak podaje, no, no podaje on ją odbija, podaje do no. bramkarza. No. No, ale wiesz, tak samo jak spalonym jest w momencie, gdyby jest strzał na bramkę, napastnik jest na pozycji spalonej w momencie strzału, bramkarz odbija piłkę, On wpada I pod nogi i on dobija, nie to wtedy jest spalony, tak? Wtedy sędziowie gwirzą spalonego. Mm -hmm. Jeżeli w momencie oddania strzału był na pozycji spalonej i dobił piłkę odbitą przez bramkarza lub odbitą od słupka, to jest spalony, a tutaj sytuacja według mnie jest podobna. Jedna różnica jest taka, że ten Irlandczyk miał tą piłkę dłużej, bo ona mu się tam gdzieś tam trochę zaplątała między nogami i dopiero ją kopnął. Dlatego uważam, że decyzja jest zgodna z duchem gry. Mm -hmm. No jest no, tak. taka, tak, tak na granicy. Piłka no. No, można, niestety, ma parę takich przepisów, które. No tak, ale, ale jeżeli o to, jeżeli jest o to chodzi. Jest w stanie to... sędzia sobie zainteresować zainterpretować no, no, no, na obie obej, strony obej i obie obronić. Obejrzeliśmy osiem mm -hmm. meczów i ja uważam, że decyzji takich ewidentnie wpływających na wynik spotkania, yy, takich, które krzywdzą. Którąś ze stron, no dobra, były dwie. Tak? Ja uważam, że jak tak patrzyłem, to na, na mecz jedna przypada. Na każdy mecz jedna no taka decyzja. Trudno powiedzieć, żeby skrzywdzeni byli Czesi. Na pewno skrzywdzeni zostali w pewien sposób Grecy. meczu z Polską. No Niemcy i tak wygrali mecz, ale de ale facto gola i mnie uznano. Też mogli wygrać. Dobra, yy... ale na, na, na wynik nie wpłynęło. Yy, w meczu... Myślę, że w meczu Holandia-Dania bo też parę bardzo takich... W tej chwili nie pamiętam, no już jakby po znaczy, ośmiu meczach znaczy, nie pamiętam każdy jak i ja, Oglądając całe mecze dosyć dokładnie, nie miałem wrażenia, że, że są to mecze Źle sędziowane. Znaczy, nie, mecze tak, są sędziowane dobrze. Oprócz tego, że w każdym meczu. Ale nie beznadziejnie. W każdym meczu zdarzył się no, jak tego, według mnie jeden jakiś, jakiś, jakiś błąd, taki tak, poważny tak. błąd. Natomiast błędem, ale, naj który się nie uniknie. Błę błędem, błędem, się nie uniknie. Znaczy, znaczy, a, najbardziej a nie. wpływającym, jakby na przebieg tak. meczu, mimo tego, że Chorwaci byli o klasę lepsi od, od Irlandczyków, bo no, byli. No to był podyktowania na karnego myślę, czerwona kartka do Sokratisa za nic tak naprawdę jest równie. To jest tak. Równie jakby poważna. Nie, nie to no. było słabo. Ja pamiętam, oglądaliśmy redaktora A gdyby, Kodraciu, a gdyby Niemcy ten mecz przegrali? Bardzo nas zasmuciła ta kartka. Tak? Gdyby to Niemcy, to męż... Niemcy przegrali, przegrali mecz... z Portugalią. Dokładnie, to tak. no to wtedy... Tylko, że wiesz. trudno jest przegrać mecz, jak drużyna nie No wiesz, nie, strzał... nie mówimy o tym. No, chodzi o to, że granki, no. mają nieuznanego prawidłowego gola i, i, i... Zady to właśnie. mogło wpłynąć. To zaraz do tego przejdę. To, a, to od razu powiem. Jeszcze dzisiejsza mecz. Tak? tak, jeszcze dzisiaj. mecz. czy to już czy, już, czy Nie, nie, ja chcę tylko powiedzieć, że mhm. tutaj jest oficjalna aplikacja Euro 2012, która została mhm. zrobiona przez... Na, na, na euro. Mhm. I generalnie, jak ją zobaczyłem przed tymi mistrzostwami, zacząłem się nie bawić, na iPadzie ją mam, to wyglądało, że całkiem pomysłowe i fajne i będą w ogóle. A dlaczego mecz, mecz Ukrainy na jeszcze się nie odbyły? Dlatego, nim. że jakiś debil, który to zrobił i to zrobił, ale nie, pomyślał, programu, ale nie pomyślał, że o, trzeba by potem aktualizować te wyniki, więc aplikacja jest kompletnie bez sensu, ponieważ zostały dwa mecze wprowadzone póki co. Mhm. Rosja z Czechami oraz Francja-Anglia. No, a, czyli... no. a reszta no. się nie odbyła jeszcze. reszta się nie odbyła, a co więcej na no przykład się kliknie na mecz Polska-Grecja uwaga, do meczu 3 dni, 6 godzin i 9 minut wszystko przed nami nie ja chcą, żeby wygrać a, nie, je, to tak ja 75... obstawię remis. do biegli, buch biegli lecimy do bóg buchen... buch ale już na przykład poniżej są wiadomości i Smuda mówi, że była zbyt duża presja znaczy <nie> <słuch> to no, no właśnie, to, to to, da, bajki o presję ja jestem ciekaw tylko jak jak ta drużyna zregeneruje się fizycznie bo to że presja to ja no to nie wiem że co... wiedzieli już jutro bo nie, znaczy. Dobra, jeszcze. poczekaj, odbieram ci głos, bo nie ma czasu. <głos> Dobrze, trudno. Francja, Francja, Anglia, czy mieliście takie wrażenie, że Anglicy z Francuzami momentami próbowali wynaleźć nową dyscyplinę sportową? Zdecydowanie grali w rugby. Tak, <głos> rugby, tak. Rugby, rugby. tak. Albo w natomiast, piłkę ręczą, to, natomiast Anglicy w ten sposób grają w piłkę od 66 roku i dzięki temu niczego nie wygrali, <głos> niczego nadal nie wygrali. Nie, to nawet nie chodzi o Anglików. To chodzi o to, że oni ustawieni, był taki moment w meczu, gdzie jak się skaliśmy, ja, ja że wrażenie, oni tak, tak. czterech na czterech w obronie, przed ja sobą czterech na czterech. Francuzów. taka I grali w nie Nie, to mi przypomina wojny napoleońskie, kiedy tak ustawiały się <gank midnight armour> przeciwnikami. My mamy was A wstam, A wy ilu? A nas jest czterech. A nas też jest czterech. A mamy piątego. A kto jest w polu karnym przeciwnika Ka najbliżej bramkarza jest tak ostatnio? Słyszałem takie głosy, że nie można oceniać drużyny za to, w jaki sposób odniosła skutki. Rekreś. Zwycięstwo. w Dlatego, że być może ten punkt co będę cały czas podkreślał, dlatego że uważam, że wynik z Grecją daje mi jedną rzecz jako kibicowie reprezentacji Polski. Daje mi to, że, że dalej. być może do tak, ostatniego tak. gwizdka w meczu z Czechami Nie, tego... będziemy o coś grali. Mm -hmm. Co mi się nie zdarzyło jako kibicowi od, od, od, od 82, 82 roku. <grym> tak. o, nie, w szóstym wyszliśmy z grupy, o, z trzeciego miejsca i trafiliśmy na Brazylię, czyli de facto i z Brazylią byliśmy lepsi, ale przegraliśmy 4-0. <grym> No, Gdzie byliśmy lepsi? Od Brazylii byliśmy lepsi, no. Boniek, dlatego, Przewrotka, Karaś w poprzeczkę, no. Tarasiewicz w poprzeczkę, to jest tylko Grekom. No, grek. Dobrze, wróćmy, wróćmy do no. czasów bieżących. Do, wracamy do czasów bieżących. Nie, to bieżących. nawet nie o to chodzi, że, że wiesz... I, to, oni, ale i, ten, oni, i, ten, i ten remis, y, który, y, który tutaj y, ponieśli Francuzi, bo raczej ponieśli go Francuzi, a odnieśli go Anglicy, powoduje, że te drużyny wiedzą, że kolekcjonować punkty mogą dalej. Z Ukrainą to jest no dobrze, dobrze. słabsza o dobę zespołu. Dobrze, to poczekaj, poczekaj, że wszystko fajnie. Tylko dlaczego w ostatniej minucie Francuzi mają akcję? Mogą sześć razy zagrać do człowieka wychodzącego na wolne pole, a grają wszerz cały tak. czas. I e, na koniec i Benzema oddaje czał z 50 metrów. to jest bramka to... Nasryego. To nie jest w ogóle... Ten... Zapytaj, tam się tam zapytaj się Smudy, dlaczego nie zrobił zmian. Przy wyniku 1 do 1. Bo ja, ja cały czas mam takie wrażenie, że ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie w turniejach, pierwszego meczu w ogóle nie no chcą dobrze. rozgrywać. W ogóle przyjęliby 0-0, a później zaczęli grać piłkę. Ale bez przesady, wychodząc sam na sam, nie zawracasz po to tylko, żeby nie wygrać, a zremisować. A miałem takiego no. kolegę. Osobę <laughs> korony kielce, a później zaczął pić alkohol. On miał taki zwyczaj, że mijał wszystkich, dochodził do linii, ustawiał piłkę na linii, później wracał, mijał jeszcze raz wszystkich, żeby udowodnić jak jest dobry i dopiero później strzelał gola. Wojciech Woliński się nazywał. Nigdy nie zrobił kariery. <grywa> z takim podejściem. <grywa> no ale był najlepszy. No nie, no ale wiesz, bez przesady. Oczywiście gra się bezpiecznie na remis, żeby meczu nie przegrać, ale jeżeli ma się okazji wygrać, to się ją wykorzystuje. A, a przynajmniej Co? próbuje się stworzyć a Nie można, Nie tak. można wygrać, jeżeli się, że tak powiem, z obrzydzenia nie wchodzi w pole karny, bo <grywa> no tak. tak wyglądało. No, no, <grywa> nie, no grając w sześciu na 30 nie mając do pasnika I dwie drużyny. Dwie drużyny, tak. Usta ustawiali się jak średniowieczni ulicy, że to prawda. No, także przejdźmy do drugiego meczu. Tak. O, Ukraina, Szwecja, Tak, dwie to piękne banie klasyczne, myślę, że redaktor Gaweł musi być szczęśliwy. Okay, tak. Bardzo pięknie, i że to Andrzej Szewczenko do ja, ja w ogóle a Ja mam z kolei pytanie do tego biednego szweda, który powinien stać przy słupku: dlaczego się <grym> no to Bo to Ja cały czas oglądaliśmy to, to, to. Oglądaliśmy to i tam razem. Po prostu. I ja też się zastanawiałem: stoi cholerę chłop, postawić stoi go przy, chłop słupku. przy słupku tylko po to, żeby tam stać. I w, no w momencie, się jak się robi dwa kroki do przodu. To jest tak jakaś masakra. I, piłka w wpadą, I nie dość, że no. nie stoi przy tym słupku, czyli go nie zasłania, to jeszcze nie, nie dajesz żadnej szansy obrony bramkarzowi. Że Szewczenko po prostu biega sobie jak chce. I wychodzi na czysto Tak, pozycję. bo on tam przy drugiej bramce to on po prostu obieg chyba Ibrahimowicza, który po prostu Ibrahimowicza, stał. Ibrahimowicza, tak. tak. On po prostu stał. No, A ja też przysłowie, stał. Obieg I stał. Dookoła, przysłowie A, tak, o napastniku to... własnym polu karnym funkcjonuje tak. od dawna i dobrze. To, się to, się to, to nie było, że tak powiem, podanie dośrodkowanie bezpośrednio na główkę dziewczynki, y, tylko on sobie do niej dobiegł spokojnie. To była bardzo trudna pozycja. No tak. To jest jeden z najtrudniejszych chyba strzałów głową z takiego dośrodkowania. Natomiast Ibra, jak miał piłkę na głowie, taką, co z strzelił 29 goli w sezonie jakby miał jeszcze 52 to takie, to by strzelił 54 no to wziął i trafił w słupek no i to jest kolejny przykład na to, dlaczego Ibra nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów i dlaczego Cristiano jest takim malowanym kapitanem, jakim jest jak się ma piłę do skończenia meczu to trzeba ją po prostu trafić w meczu ważnym a nie w meczu z Sampdorią Ascoli Napoli ja to nie, samo, bo z Napoli to nie trafia. To samo kuleż, ale... można powiedzieć wracając do meczu Polaków, że w pierwszej połowie mieliśmy spokojnie jeszcze dwie sytuacje na, na dobicie. Dokońnie. Perkis to, co miał na nodze. no, to no Ale perkis napastnikiem nie jest. No nie jest, jest ale co z tego? Oczy, ale kropno. kopnąć piłkę powinien umieć, no jednak mimo wszystko. Graf Lewandowski, Lewandowski też miał. Nie, tam były takie nie no Lewandowski po prostu rozminął się z piłką o własną. to się może co zdarzyć. Się no był tak, on jakby. przez parę, przez parę. Znaczy, do gry, do lewej, wyglądało to tak, że jakby oczu nie zamknął, to by rzęsami trafił. Nie, no ale też by, parę wejść, no, szkoda, parę szkoda, wejść piszka, piszka tej genialnych, wyjścia no. piszka ja uważam, geni najlepszy genialne. Najlepszy piłka Piszcze? Natomiast, Piszcze? Bardzo, Piszcze natomiast później do rozwiązania, to jakby, rozwiązania końcowe były takie, że wydaje mi się, że można to było prościej i bardziej skutecznie. Takie gdybanie oczywiście znowu. No ale to dośrodkowanie na głowę do Lewandowskiego to nie było proste rozwiązanie, w momencie gdy dwa gdy metry za nim stało, stał nie, pamiętam zawodnik, kto, ja nie pamiętam. Nie będę też kto, ale. Tak, gdzie się o podanie o tego z tyłu. Znaczy, było parę takich rozegrań, że, no, że chłopaki wychodzili. Znaczy, wiadomo, że to są sekundy, i to tak się łatwo mówi, jak się patrzy na to z boku. A tu masz sekundę na podjęcie decyzji i mm -hmm. musisz coś zrobić, mm -hmm. tak? Niemniej, no, myślę, że znaczy, spokojnie... Znaczy, cały ten nasz płacz nad reprezentacją Polski taki... Ale nie ma płaczu. Ja nie mówię o naszym, bo ja też nie płaczę. Natomiast jeżeli my przeciwko drużynie Grecji, która przeszła świetnie przez eliminację, jesteśmy no, w stanie... No to jest ta... Europy sprzed 8 lat. Nadal. No, znaczy, już nie jest mistrzem znaczy, Europy, ale ma, ma, ma... Ale, Parlu... ale tak jak, Parlu, jak, ale jak ale patrząc grać. na to, jak znaleźli się w Mistrzostwach Europy i to grając jeszcze z Chorwacją w grupie. No, no, jest... A czy to, to, to, to nie są przypadkowi żadni ludzie? Ja, nie, ja na przykład wiadomo. nie uważałem nigdy, że Grecja jest najsłabszą drużyną w tej grupie i nadal tak nie uważam. Nadal uważam, że najsłabszą drużyną w tej grupie są Czesi. No wiesz, no tak, jakby, jakby to mają powiedzieć jako jedyni mają zerowy dorobek. Jakby to 8 tak. lat temu cały świat myślał, że Grety są najsłabsi na całych mistrzostwach i, i, i że I, wcześniej i, czy później ktoś musi ich ograć, a tu a y, reprezentacja Polski stworzyła w pierwszej połowie y, więcej okazji bramkowych y, niż, no niż są, Holandia na przykład no niż Holandia, tak, no, na przykład. Bo Holandia rzeczywiście, mm -hmm. gdyby nie fantastyczne podanie Snydera do Huntelara gdzie Huntelar, też... O, no, najpiękniejsze no, po podanie tych mistrzów. Tak, no, fantastyczne, absolutnie. To jest ta tak, taka do podobnego. A mało tego, Huntelar zrobił wszystko dobrze, tylko, że Andersen, który tak. stał na bramce, po prostu się nie, nie, nie siadł mm -hmm. za wcześnie, wyciągnął rękę akurat tam, gdzie powinien i to by wybronił. Zresztą świetny... Znaczy, ja bym chciał wrócić też trochę do, do drużyny duń, duńskiej, bo... Mm, to czego ja oczekuję od y, drużyn tego pokroju, czyli Danii, i chciałbym, żeby o Polsce kiedyś tak myślano, tak, jako takim zespole, który nie ma zbyt wielu y, gwiazd, y, natomiast ma wielką kulturę gry i dużą konsekwencję i. E, Nawet z Danią każda drużyna. Co ty tu nie, nie, wie, nie wie, jak ten mecz skończy, dlatego, <grym> tak, znaczy, że, dlatego że nie ma pewności. Oni, oni ograli Portugalię w grupie dwa, dwa razy. Tak, no Portugalia to, musiała grać w Barażach. Przecież. Musiała grać w barażach tak, to Dania tak, wysła tak, pierwsza barażach, Także y, ja spodziewam się tego, że Duńczycy. No, czego oni się mają teraz bać? Jak oni ograli Holandię? Czy to mają się bać Niemców? Portugalczyków na pewno. Znaczy oni, ja mam wrażenie, że oni w ogóle jako naród mają coś takiego, że niespecjalnie się boją kogokolwiek, tak jak znaczy, chorwaci. Przede wszystkim oni mają w sobie to, jak widzę, minutę przed meczem, jak oni wyglądają, sobie powiadają dowcipy yy, jest na środ, na środ, w środkowym kole i wszyscy są wyluzowani. Oni po prostu wychodzą sobie pograć w piłkę. A no, są i... genialnie zorganizowani na wojsku. Tak, tak, są, no no dobra, ale to to są to jest, genialnie, są technicznie. Na drużynę, no, to, akurat jest, to akurat jest wiesz tak, na dwoje babka wróżyła, bo oni mają taką grupę, że jakby przegrali wszystkie mecze po 5-0 to też nikt by ich tam nie ściął w domu nie? no to i dlatego e... mają luz no, ale oni zawsze ale, mają ale taki oni, luz Jakie chali takie... na to no, euro, kiedy wpadli za Serbię tydzień przed turniejem też jechali na wielkim ludzie i wygrali po prostu. No. Bo to, to, to jest bardzo dobra to sytuacja jest metoda. za Jugosławię. Za, jest metoda. <głosławia> za Jugosławię <głosławia> wtedy no to, jeszcze, to. tak. nie Za Serbię. No, no ale ja tym niemniej jestem bardzo ciekaw w, w jutrzejszym meczu. Bardziej jestem ciekaw tego, jak zagra Rosja niż jak zagra Polska, wbrew pozorom. Dlatego, że tacy piłkarze. Ja jestem ciekaw, jakich zmian. To na może mieć to, wpływ jedno na się no, tam, no, Jak ogólnie no, aklimatyzacja w Polsce na zawodników rosyjskich względem dopasowania się. Ja myślę, że to jest taka druga. Wiesz, no, tam jest paru takich piłkarzy, taki yy, Kokorin na przykład, tam, tam jest taka ławka, tam jest... to jest drużyna, która ma taki potencjał, że no jak oni... Jeśli Pawliuczenko wchodzi z ławki, no to samo sam, sam siebie. Zobacz, ale Pawliuczenko wchodzi z ławki, i w 5 minut strzela gole i ma asystę, tak? Kokorin wchodzi z ławki i wygrywa trzy pojedynki jeden na jeden, czyli więcej niż Polacy w całej drugiej połowie przeciwko Grekom. W sumie prawdopodobnie, bo no, oprócz Lewandowskiego, to. który coś tam próbował szarpać, wtedy kiedy miał piłę, no to, to ja nie. Błaszczykowskiego w drugiej połowie zero. Nie? nie, no generalnie tak. No Mamy w tej chwili w tym turnieju jedną połowę zagraną bardzo dobrze i jedną bardzo źle. I pytanie teraz, znaczy, co jest bardzo... bardziej miarodajne? Znaczy, mnie to cały czas bardzo pociesza, że, że turniej dla nas to mecz drugi nie jest meczem o wszystko. No, ale bez przesady, nie. No nie można go przegrać 4-0, bo wtedy właściwie grzebiemy no, swoje nie. szanse no, na awans. No, no nie, nie można go przegrać 4-0, szczególnie, że ja wcale nie bo gole uważam, mogą się bardzo liczyć. Szczególnie, że myślę, że Czesi z Grekami to będą mieli taką przeprawę, że mogą równie dobrze grać na remis albo jeżeli Grecy wygrają wysoko. No ja myślę, że to może być tak, że my z Grekami będziemy walczyć o drugie miejsce i będzie się, będą się liczyły gole, czyli Też kto wyżej mamy. wygra z Czechami albo niżej przegra z na Rosją. Przykład, no ostatnie Mistrzostwa Europy, kiedy to no Greczy... tylko, że rzecz w tym jest, że jeżeli Rosja nie wiem, wygra z nami na przykład, no to ma mecz o Pietruchę. No tylko, niestety, tylko, to jest zły układ. Tylko, że rosyjska Pietrucha to jest tak, że Pawliuczenko, Pogrebniak, Kokorin walczą o miejsce w pierwszym składzie na następne mecze. Tak, jeśli, jeśli puści te rezerwy, to one będą... To, to te rezerwy mogą równie dobrze rozjechać Greków, bo rosyjskie rezerwy, moim zdaniem, są lepsze niż pierwszy skład Grecji. No, w takim tu nie ma meczy. Tu nie o, tu ma trochę. To jest, to jest tak jak Chyba, że będą mieli przykazane od trenera, że mają się oszczędzać. Bo nie, nie, to jest to jak, jak jeżeli mają się oszczędzać, to puści drugi skład, a tak. drugi skład nie ma się po co oszczędzać, no tylko tak. będzie chciał tylko pokazać walczy, walczy o pierwsza, miejsce. Tak? No, wiesz. no na, razie, na razie nie ma co gdybać, bo, tak. bo, bo te mecze Nie, ale są no, to jest, przyby, przykłady niestety są znane, że drużyna, która miała 6 punktów po dwóch meczach. Oddawała dość łatwo no, ostatni. Chyba, I... że Hiszpania wygrała dwa pierwsze mecze, a później wyszła trze... wyszedł trzeci no, skład i wygrali nie, cztery no, do jednego. Są te znane, wiesz, no, przykłady są znane w obie strony i nigdy nie wiadomo, no. jak tra... na, na jaką Rosję trafimy. trafimy. Dobrze, posłuchajcie. No, no, natomiast ja spiskowa, jest... Jest że prawosławni Grecy dogadają się no, no, z tymi Rosjanami nie, jest bez jest... przesady. No. Musimy ja kończyć na no, koniec. Nie, nie, no poczekaj, jeszcze coś jeszcze, jeszcze po pytanie. Ja w <laughs> dodam tylko, że jestem, jak już mówiłem, fanem zdania Ernesta z poprzedniego podcastu, że po drugiej stronie piszka. Mały benisza, więc to jest tak, Posłuchajcie, w związku z tym, że rozpoczynamy nową erę podcastów na euro, to jest też nowy element tego podcastu. Tak jak był taki stały element. Mianowicie teraz będą nowo. pytania od słuchaczy. A dokładnie od słuchaczek. Będziemy wyjaśniać istotę piłki nożnej kobietom. Teraz? Teraz? No, a mamy pytanie? Mamy kobietę! O, weszło. weszło! Dzień dobry! Weszło, dzień dobry! Weszło komu? Dzień dobry, bo już jest po 12. Zuza, której. Ja której na głos ja... słuchacze uwielbiają. To, to mogę? A my jej Zabry. zadajemy pytania, czy ona nam. <grym> <Bo przecież> ja, <grym> no, tak. okay. My dzisiaj oglądaliśmy, to tak z, Zagaj, bo my dzisiaj oglądaliśmy mecz też w towarzystwie kobiety, i on zadała jedno pytanie podczas meczu. Tylko Zuza mówi bliżej. Moja, moja mama kiedyś zadała pytanie w 10. minucie: jak oni zikają? No to było podobne dzisiaj, a oni naszą gacie? <grym> <grym> no, no, znaczy pod, pod spodynkami. No posłuchamy. słuchamy. Spędziłam w towarzystwie mojej przyjaciółki, zmuszone obecnością jej męża. Zmuszone do Oglądał oglądania meczu. Mecze. Mm -hmm. I nasz Kilka pytań. To mm -hmm. No, Nam. Aha, to to słuchamy. No. Karolinie Świetlik. A, pozdrawiamy Karolinę. I na przykład, dlaczego prawie w każdej drużynie są piłkarze, którzy mają jedną rękę całą wytatywowaną? <śled> <śled> to, to są trudne, no, no, trudne no, pytania. No i teraz słuchamy. No, no. no. znaczy ja... <śledzt> Ja, ponieważ nie mam żadnych tatuaży, to jestem świetnym znawcą. <grym komuśle> znawcą. Znaczy jak, A to, tak to patrzę na... Się jak, jak patrzę na nas wszystkich nie, nie, nie tutaj, damy to chyba w sumie w pięciu <grym> mamy zero tatuaży. ja, bym znaczy ba... ja tam niektórym ja kolegom nie żo zaglądałem, im mi te miejsca to nie, ale, nie wiem. Ale, ale, wiecie, ale, ale my się od 20 lat odgryzam. Gry, od odgryzam. Znaczy, ja natomiast myślę, że... Żeby się nie Myślę, że piłkarze jako ludzie prości zaczynają tatuować się od jakiegoś punktu. I ten punkt, jak później się rozwija, to rozwija się jak normalna taka choroba, czyli atakuje kolejne <głos> części ciała, więc konsekwentnie podąża, albo jest to noga, albo ręka i tak atakuje, atakuje, więc ja zazwyczaj, a ponieważ a są nie chodzi, sobie... to zazwyczaj jeszcze nie zdążyli dojść do drugiej ręki, <głos> albo do drugiej nogi, yes. więc zazwyczaj mają wytatuowaną, ja mam, i teoria gangreny. Ja, tak, ja mam krótszą odpowiedź. Zrobienie sobie tak zwanego rękawka jest modne po prostu. Rynkawka, I jest... tyle. Trzeba by się o zapytać, tak. o chyba to głosuje się nazywa, Ręki On ma na ma. obu rękach, to się nie tak. Dobrze, pytanie numer dwa Poczekaj, nie tych pytań, ja, ja tylko zrobiłam szybkie notatki no, nie szybko, nie da, mam, mam mało czasu ale... mało czasu. Na hmm. przykład, dlaczego mecz to... trwa 90 minut? <głos> I nie, że dlaczego miałby krócej, nie, że to nie ma tutaj a sugestii chcia, Chciałabyś, żeby trwał dłużej? Nie, a dlaczego 90? Po prostu. Aha, no dobra. Po, 80, nie, po, po prostu dlaczego 90? nie 80, żeby na przykład było 2 razy 40 minut, tylko dlaczego, nie, Dlatego, 40 dlatego 40 że futbol wymyślili Anglicy, a oni mają inne jednostki miariwak. <śmiech> <śmiech> tak ja trzymamy 2 razy 10. Przelicza, bo u nas jest. jest <śmiech> Przekają na anglicky. <śmiech> Przeliczają na angielską jednostkę czasu, musi musica jakaś równa cyfra, na przykład 2 razy 10. No. A dlaczego na przykład rzut wolny y, mur jest ustawiony na 9 metrów i dwa, 15, 15 centymetrów? Ja nie wiem, czy ja zadaję pytanie. <śmienny> <śmienny> Właśnie ja chciałem sobie sam odpowiedzieć. palicy mają idą. Dob e, dobrze, to to. Ostatnie pytanie dzisiaj, bo to będzie staro. Jak, jak Francuzi mówią na ćwierć ciaka z serem. <śmienny> no więc na przykład dlaczego? Ale ja, uwaga, tak, opropo, odpowiadam ci, 12. Tak a propos, to, dlaczego dziewięć Ja to muszę sprawdzić. To jest, ciekawe. to jest odpowiedź Ale na pytanie, dzisiaj... Zudzy, ilu sędziów yy, sędziuje podczas tych meczów. No właśnie, dzisiaj nie poczekałam na Was wszystkich i Ci no, mi już odpowiedział na dwa pytania, które mi się pojawiły w trakcie dzisiejszego meczu, także te pytania się mnowały. Dobrze, A to, to, były to, to jakie masz jeszcze? No, no, no, no. no na przykład, dlaczego, jak, no teraz naprawdę już poważnie, A tak jak są nazwy miast na tych bocznych yy... banalach. Dlaczego Ale... nie ma polskich znaków? Tak. A to jest oburzające moim zdaniem. Bo a, a, jest... a, dlaczego, a dlaczego nie są cyrlicą napisane? Ale jest... nie, to jest, jest też pytanie, bo koszulki na przykład... To bo, to to durny, bo to jest bo to jest bo durna, to dur, durna jest ja aprywiczka, jak w <laughs> Rosjanie. Czeka, żeby, żeby normalny tempy, żeby tempy rednek zrozumiał, co do niego napisane jest. Że Wrocław. A jest napisane Warsaw czy Warszawa? Warsaw, Warsaw. L Lviv. Znaczy, ja Lviv myślę, że tu jest, jest... odpowiedź jest prosta. Organizatorem tej imprezy jest UEFA, Która tak, decyduje, a nie, a nie Polska i nie, nie Ukraina. My tylko dajemy jej stadiony. Więc tak, tak, oni piszą po swojemu, żeby zrozumieli. Już wyrzuciłaś kartkę <grych> nie, do piekarnika? Nie, nie. Tu mnie <grych> nie to jest... wzrokiem. Nie, nie, bo tutaj po prostu jest to cykl stały, zgadza się, ale właśnie chciałem Wam. Czas minął. Czas minął na wszystko, drodzy słuchacze. Ale pierwszy... czy Zoza będzie jedyną przedstawicielką? co będzie zadawała pytania no w imieniu, w imieniu wszystkich nie, bo... kobiet tego świata? W samym odcinku zmieni głos i imię. No. I tak troszkę nie, Przywieziemy do... jeszcze Kaśkę. <laughs> Albo będziemy robić łopankę na ulicy. Kaska ma no, takie nie. pytania dotyczące gaci. Tak, ciekawi. Nie, nie, będziemy... <grym> Możemy też przywieźć Rumuna, pamiętam. Naszego kolegę, ale... który wprawdzie nie jest kobietą, ale pytania <grym> podobne zadawał <grym> w trakcie meczu. W charakterze wystąpił. Tak. Dlaczego ten jeden, koniec... ten jeden no. ma jeden pasek mniej na getrach niż pozostali na przykład? Jeszcze. W 60 minucie meczu. To takie Ale chciałem powiedzieć jeszcze, że dzisiaj w trakcie meczu dzięki mnie się okazało, że jednak Niemcy z Rosjanami mogą grać w finale. Dzięki tobie to się okazało. Tak, to prawda. Znaczy, bo. tak. tak. się dzięki mnie okazało. Bo, bo gdyby nie zuzatł. Gdyby nie to, Zuzala, to, by to by nie mogli. Jeden telefon na Kreml i <laughs> nie dałoby rady. No, Chciałem to, tylko powiedzieć to, to na to koniec, tak. że. Że Niemiec nie sędziuje. Nie, że słuchałem dzisiaj rano wywiadu z prezesem. Grzegorzem uh -huh. Lato. I taka mnie refleksja naszła na dziś, że wszyscy Polacy to jedna rodzina, że, że oprócz Grzesia Laty tego i Kręcina. <laughs> <laughs> A właśnie nie. Właśnie inaczej, że gdy Grzegorz mówi o piłce nożnej, to mówi normalnie. Jeżeli nie mówi o związku, nie mówi o przekrętach, o jakichś tego typu historiach. Można tylko na piłce się zna, bo w nią grał. Nie jako czy działacz, znaczy... tylko jako były piłkarz. I tak, I tak sobie pomyślałem, i pomyślałem, jaką on sobie straszną krzywdę zrobił. Jakoś mi go nie żal. Jak, jak, jak kolega Tomaszewski mówi o piłce, znaczy tego to nie, nie wiem. właśnie on, on Od bardzo dawna nie, nie mówi dziękujemy. o piłce, ale jak kiedyś mówił, też mówił normalnie. Tak. A teraz mu się już jad wylewa wszystkim chyba. To prawda. Trochę jak taka I... ropucha. taka, te, to, to, dzisiaj, co dzisiaj broni z pleców nawet. Takie... Ja bym nie nazwał tego jadem, a jedynie głupotą. Dobra, słuchajcie, no jeszcze nie, nie. dwie... dwie... głupota jest jadem. Dwie wiadomości agencyjne z ostatniej chwili. Wiadomość pierwsza... Nie, dwa hajku, jeden głupi dawci. Wy widzieliśmy... Argentyna wygrała z Brazylią my, widzieliśmy, my My widzieliśmy to. Pamiętam, nie wiem, czy wy widzieliście, jak Nasri schodził na... po pierwszej połowie i taką zrobił tubkę z ręki i coś powiedział z ręki, Komu? powiedział to do Ewy, nie wycieraj sobie ze tym swojej koszulka. drużyny i spojrzeliśmy na to, że zasłania tak. się, żeby kamery nie zebrały. Nie do zawodnika ze swojej drużyny, tylko do kogoś, kto tam był przy tym i powiedział: zamknij ryj. To Skąd Zna... wiecie? Bo ona no, cała afera jest tutaj. Wulgarne zachowanie gwiazdy, postrzelanej bramce, coś tam ale coś co zamknij tam. ryj? To, Bo... to jest wulgarnie? niewidocznie tam jakiś ktoś to chyba z, z dziennika angielski albo ktoś mu tam wcześniej, że tak powiem źle o nim pisał albo coś w tym stylu i tutaj dostał taką mm -hmm. A, no bo bo natomiast ja na jego ruka, miejscu sobie ja tam... jednak tył w Anglii nie robił bo no. na, na... On, ja lubię, on tam że... musi wrócić Wiesz co, piłkarze Manchesteru City, czyli Balatelli i Nasri, jakoś mają to do siebie, że ostatnio zniechęcili do siebie paru kibiców, drużyn przeciwnych. Na, na, na szczęście ci, tak, ich, nas, w, ich kibice kibiców Arsenalu sobie bardzo zniechęcił. Jakiś czas temu. Nawet tak. po wygraniu mistrzostwa przez City, kiedy no. im powiedział, co myśli o ich aspiracjach. No to właśnie to był ten moment. Nie? Dobra, no myślę, dobra. że mógłby to jakiś yy, dziennikarz, który kibicuje Arsenalowi, na przykład. Druga wiadomość agencyjna jest następująca, że Hiszpanie twierdzą, że złożą Hiszpanina. A propos trawy. A propos murawy. No to niech składają go do Włoch. No, tak I do UEFy. No, <.igue> no tak. aczkolwiek, aczkolwiek też było... Albo niech protestują przeciwko temu, że powołali Torresa do ataku. Aczkolwiek też było tak, że zaraz po meczu, po rozruchu, wyjechały kosiarki na murawę. Ale to też podobne jest normalne, bo to nie są takie kosiarki, które mają kosić to są takie koszary. Które zbierają tę tą, tą całą trawę, która luzem. To, to jest. chyba się nazywa kosiarka wtedy. Tak, Jeśli ktoś coś na... nie kosi, to. Podnoszą połóżnorodną trawę. Przed sąsarko w prawo grytarza się dowiedzieć, o, o którym Ty mam wracać, to o 19.30. <grydarka> nie wracać. Prawo? Nie. Nie, nie wracać. Lewo na światłach, słuchaj? Weź lamiot. Jeszcze ten pan od trawy, bo wy, wywiad z panem od trawy, twierdził, że The poza dealer. wszystkim innym on się dziwi <grydarka> u EF-ie, albowiem tam jest taka, jest przepis, że ta trawa ma chyba mieć 25 25 mm. ja słyszałem, że 22 znaczy w ogóle są to, widełki po, po, ale między 25 a 21 ale podobno na lidze mistrzów kosi się tą trawę Krócej, po to, bo ona do wieczora rośnie jeszcze trochę. Więc wieczorem jest około 28 mm, i on twierdzi: ten pan od trawy, że ona faktycznie jest trochę za duża. Za długa, za, długa, za w czasie, wysoka. W sensie. ta, za wysoka w czasie rozgrywania meczów jest troszkę ale, za Ale ona Minimalnie dłużej. Coś, coś, no, coś Wam powiem. Najbardziej coś, na temat ale... trawy płakały media w jakim mieście europejskim? W no, Madrycie. W mieście, w którym trawy przed meczem z Barceloną nie kosi się na tydzień przed. Wiedziałem. No! Mamy na my możemy, urawny, kończyć, możemy, możemy kończyć. Możemy kończyć. Szukał swojej okazji. Ale tak, o, o Murinio coś będzie. A, nie, nie, nie że, o tym oczywiście, Był na meczu. Ma, był na meczu. Mało tego. Co zrobił? Przyczepił się do piłkarzy Barcelony i uważa, że to, że, że e, Hiszpania nie wygrała swojego spotkania, jest to wina piłkarzy Barcelony. No to może. No, no, tak. Piękno. No, no przyczepił się, no do czego miał się przyczepić? Myślę, że program dzisiejszy. No, ale nawiązanie myśli? było, to czas kończyć. Tak. Czas kończyć. Ale bez dykteryjki? No to bardzo szybka dyktryka. Ja? No a kto? Skąd mam wytrzasnę? No? no z Mourinho. No, z... O, ja przysłała właśnie. Podprowadzone miałeś. Była, była. Tak, byla, byla, byla, byla, byla, tak jak, tak jak dowcip się pojawiła. Była nawet... Jak się rzuca tytoń. W lewo. Nie, no. Nie, nie. W lewo, dobrze. W okay. lewo, w swoje lewo, a prawo, prawo jego. A to, jest a swoją, to ja powiem dyktery a, swo a, swo a swoją drogą, jest ja mam drogą tylko ja powiem dykteritarnie. Bardzo mnie zastanowiło, dlaczego. To będzie dla pół godziny Nie, nie, nie, nie bo, mi, bo, mnie, bo mnie zastanowiło, dlaczego Karagunis nie ogląda Ligi Holenderskiej. Prawda? Przecież w wiesku się. Taki Zapytań? normalny oglądacz Ligi Holenderskiej wie, że troń zawsze rzuca się w swoją lewą. Mhm. Zawsze. No nigdy w cztery kardy obraz nie lewo. Ja ci powiem skąd to się wzięło. Bo Karagunis nie ma telewizora. Nie dziwi powiedział, że ewidentnie czuł i widział, tak. że tutaj, bo, boska, pomoc, boska bo tytoń się przeżegnał tak, przed, tak, że siły wyższe siły wyższe pomogły Tytonowi tak, a przeżegnał. konkretnie ojciec święty pomógł, konkretnie więc przyciągnął go do ziemi. Mi się zastanawiało właśnie, że on gdzieś pchnął, pchnął ci się. tego tytonia w odpowiednim <śmiech> kierunku, a teraz wiem, on po prostu temu zawodnikowi, który strzelał że tak powiem, namieszał w głowie przed strzelą. A ja myślę, on... że ja sobie kupię litr spirytusu i spróbuję obejrzeć ten duch święty. Ja tylko nie pamiętam, to. Jak, jak się żegnając, w którą <laughs> stronę jest duch święty, bo to by może. Ale chyba nie w to. Wiem. No, ale. <laughs> no i dobra, dyktaryjka i kończymy. To Karagunis. Tak. Dawaj. No? No, ty no, ty no nie, to właśnie na tym Dziwiszu to miałby. A być. to? A ty to, to się dziwisz? No, to to no, się zdziwiłem. Ty to się dziwisz? Dobrze. No, Karagoniz, co się dziwisz? Ale swoją drogą to Karagunist strzelił tego karnego, tak jakby chciał naprawdę podziękować go organizatorom za to, że jest tak ładnie zorganizowany turniej. Mm. bo strzelił go najgorzej, jak się dało. Nie dość, że prosta tam, gdzie ty tym leży. Ja świetny mecz zagrał, naprawdę. Ja uważam, że to był znakomity mecz Karagunica. Na pewno będziesz jedyną osobą po tym turnieju, która to zapamięta. Żegnają się. Dziwne. To ja się, to ja się pożegnam. Wszyscy, wszyscy się żegnają. Wszyscy, wszyscy redaktorzy. Dziwisz się. się, żegna. Y, następny podcast. To jest ten 40-minutowy 8-minutowy. Tak, dokładnie. To się wytnie. Ale to co? To zaraz zaraz nagrywamy? I nie <śmiech> będzie nic o siatkarzach, nic o biatlonistach. Ani o Rolanda Garrosie. To, to, to nie będzie. To są ani podcasty. o Formule 1, gdzie znowu wygrał ktoś. Siódmy, nie nie znowu. Ani znowu. o finale, który Kami się dzisiaj ton? dokończył, nic nie, nie, nic nie powiemy. Nic, nic, nic, ani słowa. Nic nie Naprawdę? Ani o ręcznych, co wygrali z Litwy. Nie, ani. Ani nie. o siatkarzach, co przegadą Ani o transferach w Lidze Polskiej nie powiemy. O siatkarzach, o O do wróci, Ani, że płaką do korony, do... nic nie powiemy. zrobimy specjalny odcinek po euro. Po <śmiech> <dla> wszystkich rzeczach, <śmiech> o których nie powiedzieliśmy. o nich wtedy nie powiemy. I, o, i wtedy <śmiech> nie powiemy. Wtedy usiądzimy tak. i nic, nic nie tak. powiemy. To będzie podcast i. w 57 ciszy. minucie milczenie kolega nawiąże do Murinio. Ty, Ty A czystnie? Koniec! A kto go zaprosił na Euro Koniec! Kto go w ogóle Ktoś na, na Europol? Ty zapytasz mnie włączone mniejszy, i, mniejszy, i mniejszy, tak, tak, wyłąc, wyłąc, to, nie tylko cisza. Wyłącz Wyłączone. wyłącz to, bo dziecko, nie skończymy. Bo jest dziecko, ale jest tak. Bo węgier też był, podcast ale nie wiem czy jest dziecko. Ale węgera nie wpuścisz! <laughs> Jak nie wpuścili? Wegera, poznali, w końcu Wergera, go wpuścili. Wergera, Wergera nie wpuścili na mecz, powiedzieli nie, nie, go, że nie ma legitymacji. Nie, nie poznali go. Że nie, ma le... nie, poznali go. Ale w końcu go wpuścili. Ale, Ale, po... Ale nie chcieli. poszedł do hotelu. Poznali, powiedzieli, że nie ma legitymacji, żeby szedł do Polskiego hotelu, że przyniósł legitymację. Emeryku. Nie, w końcu to A on było... poszedł, kupił takie koło od powiedział Letygimacja i wszedł. Letygimacja. <laughs> Podcast uważam <laughs> za zamknięte. Letygimacja. Go Jest!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 w trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami Mogłeś kto Była, mi wrzucił Szaranowicza na słuchaw? Turku kończ ten Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem To prawie swą elegancką fryzurę Tadeusz Gafiński, a tymczasem Ty piłce Richard Tuńczycy choć wygrywają, to jednak przegrywają eleganckie kobiety w pięknych tutaj w toaletach elegancki mężczyźni, białe koszule